Bajki i baśnie świata. Wierny padang i detanna. Dziewczyna stęczy. Baśń z Wyspy Celebes. Żył sobie raz daleko, daleko na południu, tam gdzie może oblewa tysiące zielonych wysepek, młodzieniec imieniem Padang. Pewnego dnia, gdy pracował na polu trzciny cukrowej, ujrzał piękną dziewczynę, jak opuszczała się pod tęczy z nieba. Podbiegł do niej i nim postawiła stopę na ziemi, schwycił ją w powietrzu. Puść mnie, prosi dziewczyna ze łzami. Jestem mieszkanką nieba, muszę tam wrócić, zanim ta tęcza nie zniknie nad wyspą. Jak ci na imię? Zapytał Padank, patrząc z zachwytem na cudną postać nieznajomej. Z się de tanna, odparła dziewczyna stęczy. Ale błagam cię, pani, pozwól mi odejść wolno. A po coś tu się zjawiła na ziemi. Ach, chciałam sobie narwać tych kwiatów na łące, odparła. Zostań ze mną na ziemi, prosi padank. Będziesz panią mojej chaty, będziesz mogła sobie zrywać codziennie kwiaty, pleść wieńce i układać bukiety, będziesz strzec mego ognia i ważyć mi strawę. A ja będę ci przynosił zwierzynę, ryż, orzechy, słodkie owoce mango, daktyle, banany i figi. Nauczę cię rzuć betel i pić słodkie mleczko kokosu, będę ci znosił najpiękniejsze sznury muszalek z nad podaruję ci barwny sarong, którego ci będą zazdrościły wszystkie dziewczęta w mojej wiosce. Tylko zostań ze mną i bądź moją żoną. Tak długo ją namawiał i nęcił, że w końcu dziewczyna stęczy uległa jego prośbom. Jeden tylko stawiam ci warunek, powiedziała, żebyś nigdy, nigdy nie pytał mnie o to, jak jest na niebie, ani nikomu na świecie nie mówił skąd przychodzę. Gdy to uczynisz, opuszczę cię na zawsze. Nie będzie mi wolno zostać dłużej na ziemi. Obiecuję ci wszystko, czego zażądasz, odparł Padang. Przysięgam, że nigdy nawet nie wspomnę przy tobie słowa niebo. Dziewczyna stęczy poszła za Padangiem do jego wioski, wyprawiono za ślubiny i odtąd żyli szczęśliwie w bambusowej chatce, krytej palmowymi liśćmi. A gdy im się urodził synek, Szczęście Padanga i jego żony sięgnęło szczytu. Nazwali go bingo i kochali swego jedynaka nad życie. Chłopczyk był tak piękny, że ludzie stawali na jego widok, a tak był radosny, że nawet najsmutniejszy człowiek spojrzawszy na niego musiał się uśmiechnąć. Ulubioną zabawką chłopca była piłka, którą mu podarowała matka, gdy skończył 10 lat. Dziwna to była piłka, kolorowa, jakby utkana z tęczy. A raz błękitna, to znów pomarańczowa, po chwili zaś cała fiołkowo-różowe smugi. Była lekka jak piórko, można ją było podbić w powietrze tak wysoko, że jej nie było widać w górze. Pewnego dnia mały Bingo poszedł z ojcem w pole i bawił się jak zwykle swą piłką. Podrzucał ją, podbijał, chwytał ją w locie i śmiał się tak wesoło, że wszystkim, co go słyszeli, aż się raźniej robiło na sercu. Aż tu nagle... Badank posłyszał płacz swego synka. Co ci się stało, Bingo? pyta ojciec. Dopiero się śmiał tak głośno i zaraz w płacz. Piłka, moja piłka szlochał chłopczyk nie mam piłki. Gdzie twoja piłka? Wpadła ci do wody? Odrzuciłem ją wysoko, wysoko i zniknęła mi tam, w górze, nad tym szczytem, mówił Bingo zapłakany, wskazując rączką wierzchołek góry. Potoczyła się po tej kolorowej ścieżce i gdzieś się zapadła. I znów uderzył w głośny płacz. A kiedy mały Bingo płakał, wszystkim robiło się smutno na sercu, jakby cały świat pociemniał. To nie ścieżka ten łuk. Potęcza na niebie, rzekł ojciec. Nie, patrz, synku, pójdziemy do mamy i ona na pewno ci znajdzie twą piłkę, bo nasza mama przyszła do nas potęczy z nieba. A co mama robiła na niebie? spytał Bingo, zapominając na chwilę o swej piłce. Padang, nie pomnę na swe dawne przyrzeczenie, odpowiedział. Mieszkała tam wysoko, na białym obłoku, Pasła niebieskie baranki na podniewnych łąkach, a pewnego dnia spuściła się po łuku tęczy na ziemi i przyszła do naszej chatki. Chodźmy prędzej do domu, zawołał chłopiec. Chcę z mamą wlecieć na tęczy po moją piłkę i bawić się z niebieskimi barankami. I bingo w podskokach pobiegł pierwszy w stronę chaty, a za nim szedł jego ojciec, nieświadom nieszczęścia jakie nad nim zawisło. Bo oto ledwie przystąpili próg domu zerwała się na spotkanie dziewczyna stęczy. Biała była na twarzy jak płótno, a z oczu płynęły jej łzy. Co się stało? Mów żono, pyta padank przerażony. Stało się nieszczęście, rzekła dziewczyna stęczy. Musimy się rozstać na zawsze. Jak tylko złamałeś dane mi ongiś przyrzeczenie, usłyszałam rozkaz z góry. Zabierz syna swego i wracaj na obłoki. Dłużej nie wolno ci przebywać na ziemi, inaczej zginie i twój mąż, i dziecko, a ty rozpłyniesz się we mgle. Ależ to niemożliwe, wyszeptał Padang. Ty nie możesz mnie tak opuścić i nie możesz zabrać binga. Ja nie uczyniłem tego umyślnie. Po prostu na śmierć zapomniałem o tym zakazie. Tyle już lat minęło nam szczęśliwie od tego czasu. Nie, ty tego nie zrobisz. Przecież jesteś moją żoną. A jednak muszę to uczynić. Żegnaj, mój ukochany mężu, i nie mniej do mnie żalu. Gdyby to było w mojej mocy, nigdy bym stąd nie odeszła. Wtem mały bingo zakrzyknął. Mamo, mamo, chodź ze mną szukać mojej piłki. Rzuciłem ją w górę i potoczyła się na niebo. Już idę, synku. – rzekła matka, przystępując próg chaty i rąbkiem chusty ocierając łzy, napływające jej do oczu. – Nie, nie, to nie może być, wróćcie, zostańcie ze mną, nie zostawiajcie mnie tu samego! – zawał padank, jakby ocknąwszy się z odrętwienia i zaczął biec za nimi. Ale oni już byli daleko. Matka jedną ręką trzymając binga, drugą uchwyciła się tęczowego łuku i, jak po kwietnej barwnej ścieżce, wspinała się w górę, aż zniknęła mu z przed oczu gdzieś za widnokręgiem. A po chwili ten czas bladła i rozpłynęła się w powietrzu. Padank pozostał sam. Rzucił się na ziemię w rozpaczy i trwał tak długie godziny, a potem powlókł się do swojej pustej chaty. Odtąd radość zniknęła z jego życia, smutek i tęsknota zagościły w jego sercu. Codziennie z nadzieją spoglądał na niebo, śledził wzrokiem białe obłoczki płynące z wiatrem po wysokościach, a kiedy bywało po deszczu tęcza pojawiała się na niebie, krzyczał głośno, biegał po polach i wymachiwał rękami, na próżno wzywając swych ukochanych. Ludzie z wioski patrząc na niego szeptali z żalem, że pewnie się coś pomyliło Padangowi w głowie od czasu zniknięcia żony i synka. Pewnie ich lew porwał w dżunglę, a ten biedak opowiada niestworzone rzeczy, że odeszli od niego na niebo po tęczowej drodze. Pewnego dnia, gdy znów barwny pas tęczy zabłysnął, usiadł Padang pod palmą na skraju lasu i patrząc w górę gorzko zapłakał. Wtem polem przygalopował dziki bawuł o wspaniałych, rozłożystych rogach. Był ranny, broczył krwią, w jego grzbiecie tkwił żelazny grot strzały. Ostatkiem sił dowlógł się pod palmę i padł nieopodal Padanga. Ulitował się padang nad rannym zwierzęciem, wyjął żelazne ostrze z jego grzbietu, przemył ranę wodą i przyłożył do niej ziele tamujące upływ krwi. Ranny Bawu patrzył na ni z wdzięcznością w swych wielkich, łagodnych ślepiach i rzekł ludzkim głosem. Jak ci się mam odwdzięczyć, Padangu, za to, coś dla mnie uczynił. Mów, uczynię wszystko, abyś był szczęśliwy. Jeśli zapragniesz złota, wskażę ci miejsce wśród tych skał, gdzie leży złoto w ziemi. – Zechcesz drogich kamyków, które u was ludzie są w wysokiej cenie, będziesz ich miał tyle, ile zdołasz zebrać? Znam miejsce na dnie wyschniętej rzeki, gdzie leży ich całe mnóstwo w stwardniałym mule. – Nie chcę złota, ani drogich kamieni – odparł Padang i zwiesił smutnie głowę na piersi. – Czemuś smutny, Padangu, czy cię kto skrzywdził? – zapytał Bawu. — Powiedz, może będę mógł ci w czymś pomóc. — Ach, odparł padank. — Mnie nikt nie może pomóc na świecie. Chyba, żeby miał siłę czarodziejską i potrafił mnie zabrać na niebo tam, gdzie tęcza się rozpina. Tam mieszkają na obłoku moja żona i synek jedyny. — Nie posiadam skrzydeł, — rzekł Babu, podnosząc się z ziemi. Nie mogę cię więc tam unieść, ale mimo to spróbuję ci pomóc. Dziś wieczór przy wodopoju zapytam księżyca, może on znajdzie jakąś radę na twoje strapienie. Jak to? – zdziwił się Padang. – Więc ty potrafisz mówić z księżycem? – O tak? – odparł kibawu. Co noc księżyc schodzi z nieba do naszego wodopoju i przemienia się w potężnego bawołu o wielkich, zagiętych rogach, a gdy już ugasi pragnienie, znów wraca na niebo w swej zwykłej postaci. – zapytaj go więc o dziewczynę stęczy i o mego synka, bingo! – zawał Padang znowu nadzieją w głosie. – Może ich gdzieś napotkał w czasie swych wędrówek? – Dobrze? – odparł bawoł z powagą. – Czekaj tu na mnie jutro o tej samej porze. Na pewno przyniosę ci jakieś nowiny. To mówiąc, Bawoł popędził w las tak rączo, jakby nigdy nie był ranny. Nazajutrz o umówionej porze czekał Padang z niecierpliwością na Bawołu, siedząc pod palmą. Jakoż po chwili dał się słyszeć ten tętent i ogromny zwierz wybiegł z dżungli na pole i zatrzymał się u stóp drzewa, cały spieniony od szybkiego biegu. – Mam dla ciebie dobrą nowinę! – zawołał, potrząsnąwszy potężnymi rogami. – Mówiłeś z księżycem? Czy widział detannę i mego synka? – zarwał się padank na równe nogi. Sam ich nie widział, bo on przecież wędruje nocą, kiedy tęczy nie ma na niebie, ale słyszał o nich od chmur. Opowiedziałem mu całą twą historię i księżyc przyrzekł, że zapyta słońce. Może ono będzie mogło ci pomóc. Dziś w nocy zobaczę go przy wodopoju, jak tylko się czegoś dowiem, dam ci znać. Bądź dobrej myśli, jutro w południe czekaj tu na mnie, przybędę na pewno. Z tymi słowy bawuł znikł z przed oczu Padanga. Na drugi dzień o południu, gdy Padang przyszedł na umówione miejsce pod palmę, dziki bawuł stał już tam w cieniu, skubiąc zeschłą trawę. Witaj, Padangu, zawołał swoim grubym basem. Przynoszę ci dobre wieści. księżyc dziś nad ranem spotkał się ze słońcem. I zapytał go o detanne i twego bingo. I wyobraź sobie, że słońce ich zna. Często ich widuje razem, jak bawią się piłką, kolorową jak tęcza. Mieszkają na obłoku i wciąż razem z nim wędrują po niebie. Raz są tu, raz nad nami, to znów płyną z wiatrem na drugą stronę horyzontu. Jak się tam dostać do nich człowiekowi? Pyta Padang. Czy słońce zna jakiś sposób? Księżyc tak ci jest życzliwy, tak długo wstawiał się za tobą, że słońce postanowiło ci pomóc. Chociaż jesteś człowiekiem. Posłuchaj teraz uważnie. Jak tylko nastanie pora deszczowa, czekaj dnia, gdy deszcz ustanie. Na niebie zabłośnie słońce i ukaże się na widnokręgu łuk tęczy. Wtedy wdrap się na tę palmę. – Utnij liść palmowy i trzykrotnie nim pomachaj w cztery strony świata, wzywając księżyc i słońce na pomoc. – Cieszę się, że mogłem ci oddać tę przysługę – zakończył dziki bawu. A teraz żegnaj, Padangu, muszę już wracać do stada. Uszczęśliwiony Padang podziękował poczciwemu bawołowi i wrócił do domu. Szedł jak na skrzydłach, rozmyślając o chwili, gdy się spotka ze swą ukochaną detanną i uściśnie w ramionach swego synka. Gdy nastała pora deszczowa, z niecierpliwością wyglądał dnia, gdy na niebie zabłośnie tęcza. Aż wreszcie nadszedł dzień, gdy wiatr porozdzierał na strzępy ciemne chmury i oślepiające promienie słońce wyjrzało za widnokręgu, wypijając rosiste mgły. Tęcza spięła olbrzymim barwnym łukiem niebo i ziemię. Gdy tylko padang ze szczytu palmy zaczął wzywać słońce, nagle poczuł jak jakaś siła czarodziejska unosi go w górę. Pęd powietrza zaparł mu dech w piersiach, lecz trwało to krócej niż mgnienie i po chwili opadał lekko na biały obłok płynący po niebie. Rozejrzał się wokół i ze zdumieniem spostrzegł, że ziemia, na której stał, była biała jak śnieg, a łąki wokół niebieskie. Z granatowej skały bił zdrój czystej wody. Padang poczuł pragnienie, zbliżył się do źródła i zaczerpnąwszy dłonią wody, zwilżył z wargi. Dziwna słodycz rozlała się po całym jego ciele. Uczuł się lekki i rześki, jak za dawnych szczęśliwych lat. Wtem posłyszał kroki i ujrzał jakiegoś człowieka z wiadrem idącego w stronę źródła. Zbliżył się do zdroju, napełnił wiadro, a spostrzegłszy Padanga, uśmiechnął się do niego życzliwie i skinął mu głową, jak dawnemu znajomemu. – Dobry człowieku – spytał Padang – czy nie wiesz, gdzie mieszka Detanna z małym synkiem imieniem Bingo? – Detanna? Toż to moja pani? – odrzekł człowiek z wiatrem. Dla niej noszę tę wodę ze zdroju. Ach, powiedz mi proszę, czy daleko do jej domu? Jestem jej mężem, przybywam tu z ziemi. ciszej mów, by nie usłyszeli cię strażnicy. Oni są wszędzie niewidzialni. Unoszą się w powietrzu. Strzegą te tanny w tym zamku, tam w dali, otoczonym wałem śnieżnych chmur. Dlaczego jej strzegą? – Co uczyniła takiego, że ją więżą za murami zamku? – przeraził się Padang. – To za karę, że poślubiła człowieka – odpowiedział sługa i dźwignąwszy wiatr, wstąpił na ścieżkę do zamku widniejącego na górze. – Pójdę z tobą. Muszę zobaczyć moją żonę i synka i choćbym miał zginąć, będę walczył do ostatka, by ich oswobodzić z niewoli. – Rzecz to jest bardzo niebezpieczna, Padangu. Porywasz się na nieznane moce, które cię gotowe zniszczyć. – Zanim przestąpisz próg zamku – próbował go powstrzymać sługa. Ale Padang nie słuchał jego przestróg i poszedł za nim w stronę zamku. Był to powietrzny gmach zbudowany z kryształków lodu i śnieżnych płatków ze strzelistymi wieżyczkami wiszące na purpurowym obłoku, jak gniazdo orle na skale. Mam do ciebie prośbę, dobry człowieku, rzekł Padang do sługi, gdy już byli niedaleko wrót. Oddaj detannie ten liść palmy, wyryłem na nim moje imię. Chcę, by wiedziała, że tu jestem. Dobrze, postaram się spełnić twą prośbę, ale ty się strzesz, Padangu, bądź ostrożny odrzekł człowiek z wiadrem i zniknął zawrotami, które natychmiast zawarły się za nim z hukiem. – Kim jesteś ty, co odważasz się zbliżyć do tych progów? – usłyszał głos z góry. Ale nie widział nikogo. Wokół była biało-błękitna pustka. – Jestem Padang! Mieszkaniec ziemi. Co cię tu sprowadza? pyta głos. Przychodzę do mojej żony, Dytanny, i do synka imieniem Bingo. Tu ludziom z ziemi wstęp wzbroniony. Czeka cię śmierć, gdy tylko przekroczysz te progi, rzekł głos surowo. – Nie straszna mi będzie śmierć, bylebym mógł choć na chwilę ujrzeć tych, których kocham – odrzekł Padang. Po tych słowach zapanowała cisza, jakby ten, który mówił z Padangiem, namyślał się nad odpowiedzią. Wreszcie po długiej chwili ozwał się inny głos, jeszcze groźniejszy. – Padangu, człowieku z ziemi, tylko dlatego nie spaliliśmy cię jeszcze promieniami światła, żeś był on dziś mężem, dziewczyny stęczy detanny. Ale jeśli ci życie miłe, zapomnij o niej i wracaj na ziemię. Przecież nigdy o niej nie zapomnę. Możecie mnie zabić, spalić promieniami, wy, którzy więzicie moją żonę i synka, ale ja się ich nie wyrzeknę. Przysięgam na niebo i ziemię. Wtem spoza furty ogrodowej doleciał padanga płacz małego Binga, i zaraz potem błagalny głos detanny. Wołała coś do strażników, prosiła ich o coś i równocześnie uspokajała płaczącego synka. Na dźwięk jej głosu Patang zaczął krzyczeć i mocniej dobijać się do bramy obłoczonego zamku. – Puśćcie mnie do mej żony i syna! Ja muszę ich zobaczyć, nie oddaję stąd, zanim mi wrót nie otworzycie! – lecz odpowiedziało mu głuche milczenie. Jak długo trwał tak Padang pod bramami zamku, nie wiedział. Na koniec, znużony, zapadł w sen. Zbudziło go wołanie. Padangu, człowieku z ziemi, na prośby de tanny postanowiliśmy zezwolić wam obojgu na spotkanie ale przedtem będziesz poddany trzem próbom. Gdy wyjdziesz z nich zwycięsko, wolno ci będzie zabrać ze sobą żonę i synka na ziemię. Gdybyś jednak zadań, jakie otrzymasz, nie wypełnił, spadniesz z obłoku i zginiesz. Mów, jakie to będą próby. – zawołał Padang. – Nie ulęknę się żadnej, byle ujrzeć mych ukochanych. – Oto kosz upleciony z traw i wikliny. Musisz napełnić go wodą ze źródła i przynieść, nie uroniwszy ni kropli. W tej samej chwili obok stóp Padanga spadł koszyk wiklinowy, ciśnięty niewidzialną dłonią. Padang pochwycił koszyk i jak na skrzydłach ruszył w stronę źródła, u którego spotkał był niedawno sługę detanny z wiadrem. Zaczerpnął wody i zaczął biec szybko w stronę zamku. Ale nim ubiegł parę kroków, wszystka woda wyciekła na ziemię. Dziesiątki razy powracał, by na nowo kosz napełnić i za każdym razem na próżno. Wreszcie zmęczony i wyczerpany usiadł na brzegu zdroju i zapłakał gorzko nad swym losem. Stracił już nadzieję ujrzenia detanny i binga i oczekiwał śmierci z rąk niewidzialnych wrogów. Wtem z głębi zdroju wynurzyła się ryba o długich, błękitno-czarnych płetwach, powiewających jak welony. – Czemu płaczesz, biedny człowieku? – spytała ludzkim głosem. – Jakże mam nie płakać, kiedy czeka mnie straszna śmierć. Przybyłem z ziemi po moją żonę i synka, ale strażnicy więżą ją w zamku, a mnie każą przejść trzy próby, a ja już pierwszego zadania nie mogę wykonać, bo nie w ludzkiej mocy napełnić wodą ten kosz wiklinowy i nie uronić kropli. – Nie martw się, pomogę ci, znam detannę i binga. Nieraz mi rzucała z murów zamku smaczne kąski i nie pozwoliła łowić mych dzieci. Zanurz ten kosz w wodzie i uwiąż go do skały, by nie utonął. Reszta do mnie należy. To mówiąc, ryba wydała cienki, przenikliwy dźwięk w swej rybie i mowiej, i wnet mnóstwo rybek wślizgnęło się do kosza i po chwili oblepiło go tak grubą warstwą mułu zmieszanego z lepkimi glonami, że ani kropla wody z kosza nie przeciekła. I tak udało się Padangowi przejść pierwszą próbę. Przeszedł również drugą. Aż w końcu przyszedł czas na trzecią. Nim będziesz ją mógł zabrać ze sobą na ziemię, musisz spełnić jeszcze jeden rozkaz. Już ostatni. Posłuchaj. Dziś o północy zbiorą się w sali zamkowej wszyscy mieszkańcy tęczowego obłoku. Między nimi będzie stała twoja żona. Będziesz musiał bez chwili wahania rozpoznać w ciemnościach detannę. W przeciwnym razie utracisz ją na zawsze i wrócisz samotnie tam, skąd przybyłeś. Gdy tylko umilkły słowa niewidzialnego strażnika, rozwarły się bramy obłocznego zamku i Padang wszedł do sali ogromnej i świetlistej gdzie czekały na niego stoły pełne najwyszukańszych potraw i owoców, ale Padang nie tknął niczego. Siadł przy oknie i rozmyślał o tym, że znów jego wszystkie nadzieje runęły, że na próżno znosił tyle trudów i niebezpieczeństw. Bo przecież nigdy nie mu się rozpoznać w ciemności swej żony, ukrytej wśród wielu mieszkanek pałacu. Nadszedł już wieczór, tęczowe łuny zapaliły się na niebie, a on wciąż siedział nieporuszony u okna, pogrążony w smutnych myślach. W zamku panowała cisza. Nikt mu nie przerywał milczenia. Raz tylko zdawało mu się, że przez grube mury posłyszał śmiech Binga, ale gdy się zerwał i chciał ruszyć do następnej sali, Powietrzne, niewidzialne wrota bezszelestnie zamknęły mu drogę. Wtem coś miękkiego mu otarło się o nogi. Była to biała, puszysta kotka, która po pnączach okalających mur zamku wspięła się na okno i wskoczyła do sali z ogrodu. – Padangu, człowieku z ziemi! – zaszeptała cicho. – Przysyła mnie do ciebie moja pani Detanna. Gdy wszyscy się zgromadzą w tej sali i nadejdzie dla ciebie chwila wyboru, kieruj się prosto w stronę tego wąskiego, wschodniego okna. Tam będzie stała Detanna. Poznasz ją także i po tym, że będzie trzymała w ręku piłkę twego synka. – Ale w ciemności mogę nie rozpoznać piłki – zasępił się padank. I o tym pomyślała Detanna. Uprosiła księżyc, by w tym momencie skierował na nią swe promienie tak, byś mógł ją rozpoznać. Bez umyłki. Miau. Gdy to usłyszał Padang otucha wstąpiła w jego serce. Z niecierpliwością oczekiwał nocy i chwili ostatniej próby. O północy rozwarły się cicho drzwi sali i wśród ciszy i ciemności zaczęły sunąć gromady mieszkańców zamku, ustawiając się w ciasnych szeregach. Gdy wszyscy już zajęli swe miejsca, rozległ się głos. Padangu, czas ostatniej próby nadchodzi. Podejdź do swej żony, rozpoznaj ją w mroku, a odzyskasz ją na zawsze. Padank bez namysłu zaczął kroczyć w stronę wschodniego okna. Wtem kotka miałknęła cicho z przeciwnego rogu sali. Miau. Na ten znak zawrócił Padank w ostatniej chwili, równocześnie z krat okiennych błysnął promień księżyca, w którego blasku, Dojrzał padang drogą twarz swej detanny. Stała we framudze zachodniego okna, trzymała w ręku piłkę binga i uśmiechnęła się do niego. Z okrzykiem szczęścia rzucił się ku niej. A tu już w sali rozbłysły światła. Zrobiło się jasno jak w dzień. Wszyscy mieszkańcy obłocznego zamku otoczyli radośnie padanga i detannę. Nagle posłyszano tupot dziecięcych nóżek po taflach posadzki. To mały bingo, usłyszawszy gwar niezwyczajny o tej porze, zbudził się ze snu i teraz biegł do ojca w wesołych podskokach. Nie było szczęśliwszej rodziny na calutkim świecie, a rankiem, gdy rozbłysło słońce, po deszczu ukazała się na niebie tęcza i po niej, jak po wygodnej ścieżce, zeszli na ziemię padang Idę tanna z Bingiem. Odtąd żyli w swej wiosce, w szczęściu i weselu. Koniec.